Jest 20. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Andrzej Kocjan, zapraszam na aktualności jedynki. Orban wysyła wojsko do ochrony gazociągu. Nieoczekiwane wydarzenia na tydzień przed węgierskimi wyborami. Trzy osoby ranne w pożarze centrum handlowego w Królewcu w Rosji. PCK zbiera książki i ruszyła nowa akcja charytatywna. Premier Wiktor Orban zapowiada, że wyśle wojsko do ochrony gazociągu, który łączy Węgry i Serbię oraz transportuje rosyjski gaz. Decyzja zapadła po zwołanym w trybie pilnym posiedzeniu Rady Obrony. Rano Serbia przekazała, że w okolicach gazociągu znaleziono materiały wybuchowe. Doszło do akcji sabotażu, mówi na nagraniu w mediach społecznościowych węgierski premier.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 Orban dodał, że w związku z kryzysem na Bliskim Wschodzie Europa mierzy się obecnie z kryzysem energetycznym bez precedensu, a kraje europejskie będą potrzebować rosyjskich dostaw. Lider węgierskiej opozycji Peter Modzior sugeruje, że odkrycie ładunków wybuchowych przy gazociągu mogło być rządową operacją pod fałszywą flagą. Lider Tisy wezwał Orbana, by przestał siać panikę zgodnie z planami jego rosyjskich doradców. To był cytat. Oskarżenie Ukraińców o podłożenie materiałów wybuchowych przy gazociągu mogłoby być na rękę Kremlowi i posłużyć jak jako argument za ograniczeniem amerykańskiej pomocy dla Kijowa. Tak próbę rzekomego sabotażu komentował w TVP Info ekspert do spraw bezpieczeństwa Daniel Boczkowski.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 Zdaniem eksperta incydent może być nawet pretekstem do wprowadzenia na Węgrzech stanu wyjątkowego. W sondażach przedwyborczych, przypomnijmy, prowadzi opozycja. Trzy osoby zostały poszkodowane w pożarze Centrum Handlowego w Królewcu w Rosji. Ogień został już ugaszony. Jedna z rannych osób trafiła do szpitala. Pracownikom Centrum Handlowego udało się ewakuować wszystkich, około 140 osób. Pożar objął powierzchnię 1500 m2. Przez elewację budynku przeniósł się też na zaparkowane w pobliżu samochody. Policja i prokuratura badają okoliczności śmiertelnego postrzelenia przez policjanta 51-latka. Stało się to przed południem w Ostrowi Mazowieckiej. Mężczyzna próbował uciec konwowującym go funkcjonariuszom. a Wcześniej został zatrzymany, bo był poszukiwany listem gończym. Ze względu na konieczność wykonania badań został przewieziony do szpitala. Stamtąd próbował uciec i wybiegł poza teren placówki.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 Książki można przenosić do siedziby PCK w Białym Stoku przy ulicy Warszawskiej 29. Na razie to program pilotażowy, który potrwa do końca roku. Polski Czerwony Krzyż zbiera książki w pięciu województwach: Podlaskim, Pomorskim, Śląskim, Lubelskim i Mazowieckim. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. Pogoda.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 Sytuacja baryczna z godziny 12. Rozległy niż z ośrodkiem 979 hektopaskali nad południową Norwegią przemieszcza się szybko na północny wschód. Ostrzeżenie przed silnym sztormem na Bałtyk Południowo-Wschodni. Ostrzeżenie przed sztormem na Bałtyk Południowy, Zatokę Pomorską, Wybrzeże Środkowej, Zatokę Gdańską. Bałtyk południowy, wiatr zachodni 7 do 8, w porywach 9 w skali Boforta, stan morza 4 do 5, temperatura powietrza około 5 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, przelotne opady deszczu. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr południowo-zachodni do zachodniego 7 do 8, w porywach 9 do 10, stan morza 5 do 6, temperatura powietrza 5 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, przelotny deszcz. Zatoka Pomorska, wiatr zachodni 4 do 6, wzrastający na 6 do 7, w porywach 8. Stan morza 3 do 4, widzialność dobra do umiarkowanej, przelotne opady deszczu. Wybrzeże Środkowe, wiatr południowo-zachodni do zachodniego 6 do 7, w porywach 8 do 9. Stan morza 3 do 4, widzialność dobra do umiarkowanej, przelotne opady deszczu. Zatoka Gdańska, wiatr zachodni 5 do 6 w porywach 7, wzrastający na 6 do 7 w porywach 8. Stan morza 3 do 4, widzialność dobra do umiarkowanej, przelotne opady deszczu. Jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtek południowy, wiatr zachodni do północno-zachodniego, 7 do 8 w porywach 9, bałtek południowy, Bałtek południowo-wschodni, wiatr zachodni 7 do 8 w porywach 9 w skali boforta.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 Autopromocja. Już 8 minut po 20:00. Przy muzyce o sporcie. Przed mikrofonem wciąż Rafał Bała. Zapraszam na drugą część naszej muzyczno-sportowej audycji. Powiemy o tenisie, żużlu i siatkówce. Wspomnimy też legendarnego trenera pięściarstwa Felixa Sztama. Zapraszam. dried up ocean Tell me how much longer How much longer To see a city in the desert lies The vanity of an ancient king The city lies in broken pieces Where the wind howls And the vultures sing These are the works of man This is the sum of our ambition You'll we'll make a prison of my life If you became another's wife And blown to dust My enemies walk free I'm mad about you I'm mad about you Than a distant planet and whirls around the April moon Whirling in an arc of sadness. I'm lost without you, I'm lost without you. Choć mamy święta Wielkiej Nocy, tenisiści na kortach całego świata nie próżnują. Ich poczynania śledzi Piotr Dąbrowski. Już od poniedziałku w malowniczo położonym Monte Carlo rozpocznie się pierwszy z wielkich turniejów tenisowych na europejskiej ceglanej mączce. W Monako zaprezentuje się Hubert Hurkacz, który skorzystał z zamrożonego rankingu. Wrocławianin w poniedziałek mierzyć się będzie z reprezentantem Włoch, Luciano Dartierim, niedawnym półfinalistą z Marrakeszu. Polak wciąż szuka właściwego tenisowego momentum i w największym skupieniu szlifuje uderzenia pod okiem Mateusza Terczyńskiego. W niedzielę natomiast trenował z doświadczonym Bułgarem Grigorem Dimitrowem. Trener tenisa Michał Gawłowski podkreśla, że Monako jest idealnym miejscem na przełamanie dla Polaka, który korty tamtejszego klubu zna jak własną kieszeń. Weszliśmy w sezon kortów ziemnych. Myślę, że to nie jest gdzieś tam nawierzchnia preferowana przez Huberta. Wydawało się po United Cup, że będzie to bardzo, bardzo dobry dla niego i powrót do czołówki świata. Niestety wyniki tego nie pokazują i troszeczkę końca tego nie widać, więc miejmy nadzieję, że zaraz... Cała sytuacja u niego się ustabilizuje, jeśli chodzi o formę i to co dalej, jak dalej. Chórkacz nie jest jedynym Polakiem grającym w Monte Carlo. W pierwszym tysiączniku na Mączce miał też zagrać Kamil Majszak, którego rywalem miał być reprezentant gospodarzy Walentę Waszero. Niestety z powodu kontuzji kolana Piotrkowianin musiał wycofać się z rywalizacji. W deblu w księstwie Monako z niezwykle doświadczonym duetem przyjaciół Marcelo Melo Aleksander Zwieriew przyszło rywalizować parze Jan zieliński Luke Johnson. Z pewnością należy powiedzieć, że ostatnio Polak nie ma szczęścia do losowań. A rywale to jedna z najbardziej wymagających par w drabince turnieju. Trener tenisa Michał Gawłowski liczy na przyszłe sukcesy Zielińskiego. To chyba jest niestety gdzieś ten problem tej zmienności partnerów. dlatego też i te wyniki nie są na tyle stabilne, żeby sobie powiedzieć, dobra, jest to układ na nie wiem parę sezonów, jest trochę więcej Przegranych niż wygranych, to też zawsze buduje znaki zapytania po obu stronach i tak samo u Luka, jak i u Janka. Dobry partner, a co to jest dobry partner, no to jest możliwość wspólnego trenowania, wspólnego spędzania czasu, tak żeby się zgrać i poczuć na korcie i poza kortem, no to jest chyba klucz. W finale turnieju gry podwójnej w amerykańskim Charleston Magdalena French w parze z Węgierką Anną Bodnar nie zdołały zwyciężyć z ogranymi na deblowych kortach amerykankami Kefi McNally oraz Desiree Krawczyk, przegrywając 3-6-2-6. A wspomniany Jan Zieliński, Luke Johnson przegrali w pierwszej rundzie Debla w Monte Carlo z Brazylijczykiem Melo i Niemcem z Wieriewem 3-6, 3-6. 13 kwietnia w Stuttgarcie turniej WTA z udziałem Migi Świątek, a French Open od 18 maja zerkamy jeszcze na boiska Pucharu Anglii. Tam West Ham United kontra Leeds 2-2 do -2 i końcówka do grywki. Wygląda na to, że będziemy mieć karne. situation could be much better, much better than today. You know that you could do much better, much better than you do today. But how come you never try to change the situation? How come you always escape out of a serious conversation? You know it can never be too late for us to succeed. Too late today Program pierwszy Polskiego Radia. Już tylko kilka dni pozostało do startu żyżlowego sezonu Ekstraligi. Końcówka poprzedniego dostarczyła wielkich emocji. Do tego mieliśmy też szósty triumf Bartosza zmarznika w rywalizacji o Mistrzostwo Świata. O tym czego możemy się spodziewać w najbliższych miesiącach. Tomasz Gancarek. Warkot żużlowych motocykli na torach w naszym kraju słyszymy już od kilku tygodni. Sparingi, turnieje indywidualne, a na zapleczu Ekstraligi już rywalizacja o ligowe punkty. Ale to właśnie walka o drużynowe Mistrzostwo Polski budzi największe emocje. Jaki będzie ten sezon najlepszej żużlowej ligi świata? Patrząc na to, jakie było listopadowe okienko transferowe, spodziewam się wielkich emocji, choć zmiany w klubach nie powinny zachwiać ligową hierarchią. Wskazanie jednego faworyta walki o krajowy czempionat nie jest zadaniem łatwym. Natomiast bez większego kłopotu można powiedzieć, kto jest głównym kandydatem do spadku. Szósty w poprzednim sezonie, kronoplast włóknia z Częstochowa ma za sobą kadrową i właścicielską rewolucję. Zadłużenie wobec żużlowców, choć spłacone spowodowało, że Częstochowianie stracili kluczowe, zawodników Piotra Pawlickiego, Kac Praworynę i Jasona Doyle'a. Białozieloni postawili na walczaków, ale nawet wyniki meczów kontrolnych nie dają powodu do optymizmu. Problemy jednych... To szansa dla innych. Fogołnia Leszno skorzystała z zamieszania w Częstochowie i ściągnęła swojego wychowanka Piotra Pawlickiego, który razem z Januszem Kołodziejem będzie stanowić osi formacji seniorskiej. A gdy do tego dołożymy możliwość wystawienia indywidualnego mistrza świata juniorów Nazara Parnickiego pod numerem 6-7 lub 14-15, to mamy gotowy przepis na co najmniej utrzymanie. Choć dyrektor zarządzający Byków, Rafał Dobrucki, liczy na więcej. No Jest początek sezonu. Wiadomo, że tutaj co chwilę spalingi, treningi, nowe opony, dużo testowania. No widzimy po wynikach nie tylko naszej drużyny zawodników poszczególnych, ale w różnych innych zawodach, że ciągle trwają poszukiwania. Nie po to Unia Leszno weszła do Ekstraklasy, żeby teraz żeby się jakby tutaj odpychać od, od jakichś yy, fajnych wyników. No Po to startujemy, przygotowujemy się, żeby walczyć o te najwyższe ceny. Ale oczywiście z pokorą i tu z respektem i szacunkiem wiemy jaka Ekstraliga jest wyrównana, aczkolwiek no, myślę, że jeśli będzie zdrowie to nas na tą pierwszą czwórkę stać i o to będziemy walczyć. O pustej klubowej kasie mówiło się nie tylko w kontekście włókniarza, ale i gezet Staligorzów. Walka o możliwość startu w Ekstralidze była długa i wyjątkowo trudna ale ostatecznie zakończyła się pozytywnie. Biorąc pod uwagę, jak potężne kwoty padały, strata jedynie Martina Waculika jest niewątpliwym sukcesem włodarzy gorzowskiego klubu. Jak powiedział w magazynie żużlowym na antenie Radia Gorzów trener stali Piotr Paluch, faworyci są znani, ale w trakcie sezonu może się wiele wydarzyć. Wiem pierwsza trójka jaka jest. Jest Torun, jest Wrocław, jest Lublin i ja tu nie mówię już miejscami. To są bardzo mocne drużyny. Pozostałe są otwarte i myślę, że, że, że my się też włączymy do walki o wyższe cele niż nas skazywali na początku sezonu. Załóżmy, jesteśmy na tym schodku statystycznym jest osiem schodków. My jesteśmy typowani na razie na siódmym schodku. Mhm. Jeżeli będziemy iść schodek wyżej, schodek wyżej, to się tylko będę cieszył i, i kibice się będą cieszyć, a nie będę tutaj deklarował które miejsce, Możem co być. i jak. Chcemy, żeby się cieszyli formą, jazdą, ambicją zawodników. Jeśli nie Unia lub Stal, czwartym do Brydża w półfinałowej rozgrywce powinien być Stelmet Faluba z Zielona Góra albo Bayer System GKM Grudziądz. Grudziądzanie w miejsce Dzejmona Liceja i Jakuba Miśkowiaka, którzy wybrali Częstochowę, pozyskali Maksyma Drabika i Maxa Frika. Na moje oko, mocniejszy na papierze, wydaje się być jednak skład drużyny z grodu Bachusa. Prezes Falubazu, niczym Wiesiek Wojnar z Wesela Wojtka Smarzowskiego, grosza nie skąpił i pozyskał Dominika Kuberę. W teorii to ruch, który powinien dać półfinał, gdy mamy w składzie jeszcze Leona Macena, Andrzeja Lebiediewsa i Przemysława Pawlickiego. I w ten sposób doszedłem do wielkiej trójki poprzedniego sezonu. Nie mogę się nie zgodzić z trenerem Paluchem, a Pator, Motor i Sparta będą głównymi kandydatami do złota. Na potrzeby tych rozważań załóżmy, że wszyscy żużlowcy skończą sezon bez kontuzji. Kto będzie największym faworytem? Trener Mistrzów Polski, pres, grupa deweloperska Toruń, Piotr Baron wydaje się być spokojny. Pojeździliśmy, trochę wszystko jest w porządku, wygląda to dobrze, a... A liga będzie weryfikować wszystko, nie? My, jak sportowcy, chcemy jechać o najwyższe cele. W formacji seniorskiej Torunian zmiany są niewielkie. Jana Kwecha zastąpił talent z Niemiec Norik Blodorn. W Betard wsparcie Wrocław wśród zawodników z największym doświadczeniem nie nastąpiły żadne zmiany, co powinno być dużym atutem. Jeśli do tego dodamy Piotra Protasiewicza w roli trenera, Wrocławianie z pudła spaść nie powinni. Przemawia za tym jeszcze jeden argument, o którym za chwilę. Nowe twarze natomiast pojawiły się w Orlen Oil Motorze Lublin. Dominika Kubera i Jacka Holdera zastąpił Martin Waculik i Kacper Woryna. Wychowanek rowu Rybnik podkreślił, że cel stawiany przed drużyną może być tylko jeden. Jakie nadzieje, no wkrócie no to wiadomo, że walka jest o jak najwyższe cele i bardzo chętnie się na to zapatruję. Lubelskie koziołki, przynajmniej na papierze, mają najbardziej zbilansowany zespół. Doświadczeni seniorzy z sześciokrotnym mistrzem świata Bartoszem Marzlikiem na czele oraz utalizowanym talentowana młodzież mogą pozwolić motorowi wrócić na szczyt. A skoro już o utalentowanej młodzieży mowa, to nie sposób nie wspomnieć o swoistej rewolucji w Ekstralidze, jaką bez wątpienia jest powrót zagranicznych młodzieżowców. Sam pamiętam jak na to, że w Częstochowie podziwiałem pierwsze kółka Taja u Fiendena. Później jednak wprowadzono wymóg startów Polaków, co miało nam zapewnić rozwój zawodników, na początku być może nieco mniej rokujących niż ich koledzy z Danii czy Australii. Mogę się jednak domyślać, który z prezesów najbardziej optował za uchyleniem tego przepisu. Prawda jest taka, że prędzej czy później sentymenty zejdą na dalszy plan i młodego Duńczyka zobaczymy nie tylko w czerwono-czarnym plastronie, ale jeśli zajdzie taka potrzeba, to pewnie i w biało-zielonym albo jakimkolwiek innym. Czy to dobry pomysł? Pozostawiam Państwa ocenie. Wczoraj miałem jasny plan Zanim przyszło mi Cię znać Nadal odpowiedzi brak A z każdą chwilą czuję, że Cię mniej zna Bardzo chciałbym to zrozumieć Przemyślicieli wysoki mur Czy odnajdę w tobie prawdę kilka słów Tylko czekam na sen, czekam To zechcesz. I'm not sure Dżurzyl to w Polsce bardzo popularna dyscyplina, jak słyszeliśmy. Podobnie zresztą jak siatkówka, ale siatkarze dają ku temu powody. Grają znakomicie w reprezentacji oraz w rozgrywkach klubowych. Za miesiąc we Włoszech turniej finałowy Ligi Mistrzów i wygląda na to, że będziemy tam mieć powody do radości. O szczegółach Grzegorz Nowaczyk. Z możliwych trzech w półfinale znalazły się dwa polskie zespoły. To Aluron CMC Warta Zawiercie i PGE Projekt Warszawa. Zespół Zawiercia w ćwierćfinale stanął przed nie lada wyzwaniem. Rywalem było słynne Kuczynę lub witanowa Włosi to niezwykle doświadczony zespół, w którym gra m.in. określany przez niektórych przyszłą największą gwiazdą światowej siatkówki Aleksander Nikołow. Pierwszy mecz zakończył się jednak zwycięstwem Aluronu 3-0, do 0. awans był już naprawdę blisko. W drugim spotkaniu zawiercianie wygrali ponownie 3-0 do 0 i mogli już rezerwować bilety do Turynu, bo to tam odbędzie się turniej Final Four. W drużynie z Zawiercia ważne role odgrywają atakujący Bartłomiej Bołądź i przyjmujący Bartosz Kwolek. Z zespołu po drugim spotkaniu bardzo zadowolony był trener Michał Winiarski.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 Mówimy, że w międzyczasie graliśmy jeden mecz, który przegraliśmy po tajbreku i w tym ostatnim okresie, gdzie mieliśmy dużo zwycięstw. Taka porażka myślę, że zbudziła nas jeszcze większy głód i trochę więcej agresji. Dzisiaj to było na boisku widać. Drugi z polskich półfinalistów został wyłoniony w bratobójczym pojedynku projektu Warszawa z Bogdanką lub Lublin. Zespół ze stolicy wygrał pierwszy mecz 3-1, do 1, co oznaczało, że w drugim do awansu wystarczyły mu tylko dwa sety. W rewanżu projekt wygrał dwie pierwsze partie, ale ostatecznie uległ 2-3. do 3. Zespół z Warszawy systematycznie poprawia swoją grę, od kiedy nowym trenerem został Kamil Nalepka. Może się okazać, że ta zwyżka formy będzie decydująca w końcówce sezonu. Swoją drugą, a może i trzecią młodość przeżywa obecnie przyjmujący Kevin Tilley. O rozegranie piłki dba natomiast Jan Firley.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 W drużynie Bogdanki występ poniżej oczekiwań w wykonaniu Wilfredo Leona. Według nieoficjalnych informacji Leon miał w tym czasie lekkie problemy zdrowotne. W ostatniej parze, w której grał polski zespół, Aseko Resovia rywalizowała z Ziratem Bankas Jankara. W tym przypadku polski zespół zasłużył na najmniej pochwał. Drużyna z Turcji dwukrotnie wygrała po 3 do 0 i ten wynik oddaje to, co działo się na boisku. Resowia nawet nie zbliżyła się do rywali. Zirat napędzany siłą trójki, Nimir Abdelaziz, Trevor Krevno i Tomasz Fornal wygrał bez problemów i zameldował się w półfinale. Tam Turcy będą przeciwnikiem Aluronu i wiele osób twierdzi, że to może być przedwczesny finał. Zirat jeszcze przed startem rozgrywek był wskazywany jako kandydat do złota. W półfinale z Aluronem Turcy będą faworytem, ale drużyna z Zawiercia nie pozostaje bez szans. W drugiej parze projekt zagra z Perugią. Dla projektu będzie to już trzecia w tym sezonie rywalizacja z zespołem z Włoch i po raz kolejny nie będzie łatwo. W ekipie rywali, poza Kamilem Semeniukiem, Prym wiodą Wasim Bentara i Olech Płotnicki. W tym przypadku ponownie ekipa z Polski nie będzie wskazywana jako faworyt. Jednak nasze zespoły wielokrotnie pokazywały, że ta rola nie tylko im nie przeszkadza, ale czasami nawet pomaga. Turniej finałowy z udziałem czterech drużyn w dniach 16-17 maja w Turynie. Informacja z ostatniej chwili. Ćwierćfinale Pucharu Anglii Leeds United, lepsze od West Ham United. Leeds wygrało po rzutach karnych, no i zagra w półfinale tych rozgrywek. Kilka dni temu obchodziliśmy 50. rocznicę śmierci wybitnego trenera pięściarstwa. Jego podopieczni zdobyli mnóstwo medali największych imprez i w trudnych czasach PRL-u dostarczali Polakom pozytywnych emocji. Krzysztof Kuzak przedstawia sylwetkę legendarnego Feliksa Sztama. Był wychowawcą Mistrzów Olimpijskich i Europy, medalistów imprez tej rangi na przestrzeni ponad 30 lat. Nie da się opowiedzieć historii Feliksa Papysztama bez jego sportowych dzieci, a ich nie tylko sportowe dzieje składają się na jego legendę. Jest 24 maja 1953 roku. Warszawa dopiero co ochłonęła po kolarskich emocjach wyścigu pokoju. Ostatni etap w stolicy wygrał Stanisław Królak, ale redaktor Bogdan Tomaszewski zaprasza nas na wielkie bokserskie święto. Jesteśmy w hali Mierowskiej. Dziś stoimy w obliczu rozstrzygnięcia. 20 najlepszych pięściarzy stoczy bowiem 10 ostatnich walk, które wyłonią 10 zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Króża teraz atakuje, pije całą serię w tułów za Suchina. Przyparł go do Tam jeszcze jeden cios. Koniec walki publiczność zrywa się na nogi rozlega się z megafonów głos Kikera na pierwszym miejscu nazwisko Kruży a więc trzeci Polak został mistrzem Europy I znów widzimy teraz Kruży jak objęty takim ojcowskim ramieniem sztama opuszcza ring publiczność siada a wysoko spod szczytu hali zwisa teraz biało czerwona flaga. Tego dnia pięciu Polaków stanęło na najwyższym stopniu podium Oprócz Józefa Króży byli to Henryk Kukier, Zenon Stefaniuk, Leszek Drogosz i Zygmunt Chychła. A z dziesięciu biało którzy wystąpili w hali Gwardii, dziewięciu zdobyło medale. Ten dzień pamiętać będzie trener Sztam na pewno do końca życia. Ale jeszcze piękniejszy miał nadejść. 24 października 1964 roku, ostatni dzień Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Na stanowisku Polskiego Radia w hali Kuen jest Bohdan Tomaszewski. Dwa złote medale już są, jeden srebrny. A, Kastryk wygrał! Kastrzyk wygrał! Cudowna seria Polski! Corakuen w Tokio, Kastryk, prywalnie, ramiona do góry. A więc trzy złote medale, trzy złote medale. Kolego Grudzień, pan był pierwszy, a teraz jest już trzech razem was złotych medalistów. I... I to pan powie o tej bardzo? Końcówka katryka. Maren jak najbardziej zasłużeniem wygrał. Nieznaczniane margen. zasłużenie, w pełni zasłużenie. No, razem z panem się cieszymy teraz katryk, które państwa, tam koło Sztama jest Żydło, jest Masażysta Zaleski, a więc ta wielka trójka polskiego boksu obok naszego trzeciego z kolei złotego medalisty. Wstępy pięciarzy polskich na rynku w Tokio zostały zakończone. Trzy złote medale, jeden srebrny, trzy brązowe medale. Rozmawialiśmy przed chwilą z grudniem. Kolejny bohater wieczoru to Jerzy Kulej. Panie Jurko, no serdeczne gratulacje no i parę słów ciężkiej dla pana walce. Dziękuję bardzo wszystkim za gratulacje. Jestem bardzo wzruszony, strasznie się cieszę. No, było to moim wielkim marzeniem sportowym, właśnie stanąć na podium. Olimpijskim, bardzo się cieszę. Proszę Państwa, w dźwięku par, choć już nie dla niego, dla następnego zwycięzcy, Kaczyk, co z Pana ręką? Podobno Pan rękę rozbił bardzo. Tak, po pierwszej rundzie na pewno mi mnie... zamałem walec. Musiałem się osiągać w drugie, a w trzeciej musiałem i na całego. To też przejdzie do historii polskiego sportu, no. Złamał palec, walczył w trzeciej rundzie ze złamanym palcem i walczył najlepiej i właściwie w trzeciej rundzie, Panie Kaczyk Pan wygrał swoją walkę. Tak, no, będzie na pewno powinien liczyć, ale nie liczył go. Panie Kaczyk, Pan ma złoty medal olimpijski. Pan wie, co to znaczy. To jest wielki zaszczyt. Jestem bardzo, naprawdę bardzo zadowolony. A my jesteśmy też zadowoleni z Pana i mamy nadzieję, że w ogóle, w ogóle już wszystko zawsze będzie dobrze, prawda? Serdecznie gratulujemy. A my z naszym mikrofonem do kochanego pana Feliksa. Panie Feliksie, ileż to razy pan już słyszał Mazurka Dąbrowskiego dla polskiego boksera na całym świecie. Jeździł pan z nimi chyba pół swojego życia, ale pan tych Mazurków się wysłuchał. No kilka jeśli chodzi o bokserów, a nawet nie, nie liczyłem dokładnie, ale było ich kilka. No zasadniczo jestem zadowolony w zupełności z postawy naszych chłopców. Rzeczywiście dali ze siebie wszystko. To jest dowód, że przygotowania i obozy, jakie żeśmy robili, przebiegały prawidłowo. Formę żeśmy złapali na właściwy moment. I dlatego są wyniki sukces. Proszę Państwa, tak podziwiamy naszych chłopców, ale chyba wszyscy najwięcej podziwiamy właśnie tego Pana, który przed chwilą mówił do nas. Pana stana, Panie Feliksi, za Polska Pana ściska teraz. Dziękuję bardzo. A wcześniej były igrzyska w Rzymie i siedem medali, w tym złoty Kazimierza Paździora, a później igrzyska w Meksyku i pięć medali, w tym drugi złoty w karierze Jerzego Kuleja. I wiele sukcesów takich pięściarzy jak Jan Szczepański, Aleksy Antkiewicz, Zbigniew Pietrzykowski, Leszek Drogosz, Tadeusz Walasek, Jerzy Adamski czy Artur Olech. A tak w 1976 roku na antenie Polskiego Radia wspominał znakomitego trenera, znakomity aktor i pasjonat sportu Gustaw Holoubek. Co stworzył tam? czy nie będę się wdawał w jego umiejętności i w jego wielkie sportowe życie. Ja myślę, że znowu to jest tajemnica pewnego postępowania wobec ludzi, bo musiała temu towarzyszyć sprawiedliwość. Sprawiedliwość Najlepiej pojętym słowa tego znaczenia. Naprawdę się zasłużyć. Dostać się na Olimp to jest wykonać szereg konkretnych zadań, które mi to umożliwią, a więc wygrać zawody, a więc zachowywać się tak, a nie inaczej. I taki właśnie był Felix Papa Sztam. I w dzisiejszej audycji to już wszystko. Andrzej Grabowski, Karol Smyk i Rafał Bała Dziękujemy za uwagę, no i to trzeba przyznać na pewno. Wszyscy ci podopieczni trenera Felixa Sztama, którzy tak wspaniale reprezentowali Polskę na arenie międzynarodowej, zdobywali tyle medali, musieli mieć supermoce. Mam supermoce, mam, mam supermoce. Nie nie ugasi mnie nikt, gdy ogień sięga pod sufit, bo zamiast język się gryźć, Wszystkie No, są tak jak... Słowa czy ruch Ja wolę czyny, czyli teraz i tu Zatańczymy, wbijaj ze mną na groove Kiedy wbijam na osiedle Mam supermoce dzwoń pod dziewięć dziewięć osiem Mam supermoce dzwoń pod dziewięć dziewięć osiem Mam Supermoce dzwoń pod dziewięć, dziewięć Mam supermoce mam, mam, mam supermoce Mam supermoce! I param Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki. Przed nami kolejny fragment lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa. W tej samej porze, kiedy Wokulski z panią Wąsowską kłócił się albo galopował po łące, z majątku hrabiny do Zasławka dojeżdżała panna Izabela. Wczoraj otrzymała od prezesowej list, wyprawiony przez umyślnego posłańca, a dziś na wyraźne żądanie swej ciotki wyjechała lubo niechętnie. Była pewna, że w Zasławku już znajduje się mocno protegowany przez prezesową Wokulski. Taka więc nagła podróż wydała jej się niewłaściwą. Choćbym nawet musiała kiedyś wyjść za niego, mówiła sobie, to jeszcze nie ma racji nie śpieszyć na powitanie. Ale ponieważ rzeczy spakowano, powóz zajechał, a nawet z przedniego siedzenia wyglądała już jej pokojówka, więc panna Izabela zdecydowała się na wyjazd. Pożegnanie jej z rodziną było pełne znaczenia. Pan Łęcki, ciągle rozstrojony, przecierał oczy, a hrabina, wsunąwszy jej w rękę aksamitny woreczek z pieniędzmi, pocałowała ją w czoło i rzekła – Nie radzę, ani odradzam. Masz rozum, wiesz, jakie jest położenie, więc sama musisz coś postanowić i przyjąć konsekwencje. – Co postanowić? Jakie przyjąć konsekwencje? – o tym nie wspomniała hrabina. Tegoroczny pobyt na wsi głęboko zmodyfikował niektóre poglądy panny Izabeli. Nie sprawiło tego jednak świeże powietrze, ani piękne krajobrazy, ale wypadki i możność spokojnego zastanowienia się nad nimi. Przyjechała tu na wyraźne żądanie ciotki dla Starskiego, o którym powszechnie mówiono, że odziedziczy majątek po prezesowej. Tymczasem prezesowa... Przypatrzywszy się swemu ciotecznemu wnukowi, oświadczyła, że co najwyżej zapisze mu tysiąc rubli do żywotniej renty, która zapewne bardzo mu się przyda na starość. Cały zaś majątek postanowiła zapisać na podrzutków i ich nieszczęśliwe matki. Od tej chwili starski w oczach rabiny stracił wszelką wartość. Stracił ją i u panny Izabeli, oświadczywszy pewnego razu, że nigdy nie ożeniłby się z gołą panną. Raczej z Chinką albo z Japonką, byle miała kilkadziesiąt tysięcy rubli rocznie. Za mniejszy dochód nie warto ryzykować przyszłości, powiedział. Ponieważ tak powiedział, więc panna Izabela przestała go traktować jako poważnego epuzera. Ale ponieważ mówiąc to cicha westchnął i spojrzał na nią przelotnie, więc panna Izabela pomyślała, że piękny Kazio musi mieć jakąś sercową tajemnicę i że szukając bogatej żony robi ofiarę. Dla kogo? Może dla niej? Biedny chłopiec, ale trudno. Kiedyś może znajdzie się sposób osłodzenia jego cierpień, lecz dziś należy go trzymać z daleka. Co przychodziło tym łatwiej, że Starski począł gwałtownie zalecać się do bogatej pani Wąsowskiej i krążyć z daleka około panny Eweliny Janockiej, zapewne dla zatarcia do reszty śladów, że kiedyś kochał się w pannie Izabeli. Biedny chłopiec, ale trudno. Życie ma swoje obowiązki, które trzeba spełnić, choć są ciężkie. W taki sposób starski, może najstosowniejszy dla panny Izabeli Epuzer, wykreślony został z listy jej konkurentów. Nie mógł żenić się z panną ubogą, musiał szukać żony bogatej. Były to dwie nieprzebyte między nimi przepaście. Drugi jej konkurent, Baron, wykreślił się sam, zaręczywszy się z panną Eweliną. Panna Izabela czuła wstręt do barona, dopóki starał się o jej względy. Lecz gdy ją tak nagle opuścił, prawie że się zatrwożyła. Jak to? Więc na świecie są kobiety, dla których można wyrzec się jej? Ciąg dalszy lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa usłyszą Państwo jutro około 21.50. Jedynka. To jest radio. With one light on in one room, I know you're up when I get home. With one small step upon the stair, I know your look when I get there. If you are okay. Państwo przepis na udane popołudnie. Kręciłaś mnie to <śmiech> przez chwilę. O! Ale teraz się wyjaśniło wszystko Bo my w folderze mamy i to sprawdzony Świetni goście, super muzyka Dla mnie muzyka wprowadziła jakiś sens w moim uh -huh. życiu A do tego moc nieprzewidzianych atrakcji I robimy czasami trochę szaleństwa Naprawdę nie sposób się oprzeć Znajomość tak, zaczęła się dziwnie Była Dlaczego dziwnie, bardzo no, ładnie świecza. Tak, Mi się wydaje, że tak, Ale dziękuję Spróbujcie sami Folder ulubione od poniedziałku do piątku Po czternastej Zapraszają Marcin Wojciechowski I Ula Kaczyńska Jedynka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 Mir.org.pl Ogłoszenie społeczne Radio Kierowców Emilia Kleszczewska, zapraszam na wiadomości z dróg. Apel do kierowców o zachowanie ostrożności na drogach ze względu na silne opady deszczu i prognozowane burze w wielu częściach Polski. W województwie łódzkim kilkanaście minut przed 21 na drodze wojewódzkiej numer 726 w miejscowości Chociw droga jest nieprzejezdna ze względu na powalone drzewo. Spowolnienia są na drodze krajowej numer 79 na wysokości miejscowości Drezno. To trasa z Ostrowca Świętokrzyskiego w kierunku Warszawy. Niewielkie utrudnienia są przed wjazdem do stolicy Łomianki, Młociny, ale korek jest niewielki i szybko powinien się rozładować. Wolniej jedzie się także w województwie łódzkim, jeszcze raz przypomnę, to już jest inny odcinek, a konkretniej S8 z Piotrkowa Trybunalskiego w kierunku Tomaszowa Mazowieckiego. I te trudniejsze warunki drogowe wynikają z prowadzonych tam robót drogowych. Podobnie wolniej jadą kierowcy, ale nieznacznie na wysokości Chrzanowa, autostradowa czwórka z Katowic w kierunku Krakowa. Tak. <laughs> Poza tym na wszystkich największych drogach jest czysto. Nie korkuje się zarówno autostrada A4 i południowa obwodnica Krakowa. Spokojny przejazd jest w Warszawie na ekspresowej ósence oraz na wszystkich trasach aglomeracji śląskiej. Także jeszcze tutaj informacja o drodze wojewódzkiej numer 401. Nieco bardziej wzmożony ruch jest na wysokości grodkowa w województwie opolskim. Trwają tam prace drogowe zarówno w stronę Wrocławia, ale też w kierunku Nysy i również w, na wyjeździe jest opola krajowa 45 za miejscowością Zawada. Nie ma tam żadnego utrudnienia, natomiast cały czas trwają prace drogowe.